Lepik horrorany Podcast. Dotycząc na klasycy. Rozmawiam o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Zdenerwowana to, czy jest to ważna niesferżycielszcza. Już... How could you? She disintegrated perfectly, but never reappeared. I don't know why, even now. I redesigned the projecting device, and now it's perfect. Well, Where's she gone? Into space. A stream of cat atoms. It'd be funny if life weren't so sacred. kolejnej odsłonie... <laughs> Przyspieszyłem za bardzo. Za szybko wystartowałem. Nie, to ja, to ja swoją kwestię nie rozbiłem na dwa człony, bo zazwyczaj mówię, witam cię Patryku i czekam. <laughs> Więc jeszcze raz, witam cię Patryku. Witam cię Jacku. W kolejnej odsłonie sklepiku z horrorami. Ostatnio się pomyliłem, mówiłem, że był epizod 23, wtedy był w przypadku milczenia obec 22. Hmm. Dzisiaj mamy epizod 23. Będziemy zajmować się klasyczną mm, produkcją Foxa pod tytułem The Fly tak, Mucha. Tak. Ja się przy... ale zanim no, mm -hmm. no to zanim przejdziemy to ja się przyznam też do pełnej pomyłki którą sobie uświadomiłem kąpiąc się mm -hmm. krótko po naszym nagraniu a mianowicie chyba popełniłem błąd przy nazwisku reżysera Czerwonego Smoka i nie chodzi tutaj o Michaela Mana, tylko ten kole... kolejną adaptację filmową tej książki i Prawdopodobnie podałem tam nazwisko Bretner, a to chodzi o Breta Ratnera. Po prostu chyba się pośpieszyłem i zlepiłem imię z, naz z nazwiskiem w jedno. To tak, no, taka spowiedź krótka. A, a, dlaczego, a dlaczego dodałeś, że mm, pod, podczas kąpieli? Proszę? <grym> Widziałeś podczas kąpieli? <grym> no, to, <grym> wiesz, no To taki rzeczywiście dziwny moment, żeby myśleć o takich rzeczach. Okej, <grym> okej. Okay, okay. Słuchaj, coś z aktualności może mamy, co? Bo ja mam taką fajną informację. Ciągle zaglądam tak w moje ulubione wydawnictwo Arrow Video. Wydaje, specjalizuje się w wydawaniu filmów typu Gore, typu Giallo. I oni właśnie przygotowują wydanie filmu Toba Hoppera, który wyjdzie na Blu-rayu 18 lipca, tytuł filmu The Fun House. Ja przyznaję, że nie widziałem, już sobie oczywiście ostrze zęby i przygotowuję um, funty, żeby kupić ten film. Ale co mnie rozbawiło, nie będę ty się wiesz, jakby um, o samym filmie mówił, bo jak powiedziałem, nie widziałem go, ale coś śmiesznego. Jeden z recenzentów um, na, na, na Amazonie, niejaki Mr. Bmi Jones, napisał coś, co mnie rozbawiło. Napisał tak, że. Ten film, *Funhouse* House, Hoppera, na DVD wyszedł sklasyfikowany, że można go oglądać od 15 lat. Natomiast na Blu-rayu, że można go oglądać od 18 lat. I teraz zastanawiam się, gdzie jest klucz. Być może na Blu-rayu widać jeszcze więcej i podniesiono klasyfikację do 18 lat, bo na DVD nie wszystko było tak wyraźnie widoczne. Ja myślę, że dziś się chyba nikt nie przejmuje tymi kategoriami wiekowymi. No, chyba że się robi jakiś, wiesz, rodzice robią prezenty swoim dzieciom, to nie patrzą, bo ja przyznaję, jak tak patrzę na półkę ze swoimi tymi Blu-Ray'ami mm, Arrow Video, to oni bardzo wyraźnie, są białe okładki wszystkie, oni mają taką bardzo fajną etui, takie papierowe, każde jest zapakowany, ten, ten, ten, ten, te płyty i na tym etui białym, na właśnie na grzbiecie jest czerwone 18, 18, 18, na każdej płycie, więc to wiesz, znaczy to, to wygląda śmiesznie, ale oni jakoś tak wyraźnie dbają o to, żeby... Nie tak, pan, ale tego nie można w ogóle porównać z czasami, kiedy my byliśmy mali i próbowaliśmy się dostać do kina na film, który nie był w naszej kategorii wiekowej. Bardzo tego przestrzegano. Dziś chyba nie już się nie zwraca na to uwagi. Nie możliwe, że mamy tyle lat, że po nas widać, że możemy się dostać jednak na każdy film, ale... <śmiech> Fajnie to brzmi, możemy dostać się na każdy film. <śmiech> ale pamiętam, kiedy miałem 11 lat i dostałem się na Stowarzyszenie Umarłych Poetów to cały czas, a... Zastosowałem pewien manewr e, cały, przez, nie przez cały czas, ale przez większość czasu obawiałem się, że pani z latarką wejdzie i mnie wychwyci i za ucho wyciągnie z tego kina. Takie to były czasy. No, no oczywiście, wiesz, stowarzyszenie Umarłych Poetów to jest tak ostry film, przecież wiemy, nie? Nie ma cię wyprowadzić. Tak, tak nie, ale nie Tak, ale nie wpuszczano również na filmy, których y, widzowie młodsi mogą nie zrozumieć, a za takie uznano Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Nie, a może to ja jakoś dziwnie wyglądałem. Ale ciekawe, co mówisz, że nie wpuszczano również na filmy, których młody widz, młody, młody widz mógł nie zrozumieć. Ciekawe, tak, ciekawe. Tak, było, no, tak, było, tak. Takie, żeby za trudne, żeby, zatrudnić, żeby nie, no. nie, jakieś traumy mnie nie, nie, nie posłowodować. No. no jasne. Dobra, mówiłeś mi. Nie wiem, co tam ty masz z aktualności, Patryku, ale mówiłeś mi ym, poza nagraniem o ciekawej premierze filmu na DVD. Chciałbym, żebyś też jakby oświecił słuchaczy, bo, bo, bo nam nie zrobiło to wrażenia, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Tak, otóż trafił mi się w. Film, o którym kompletnie nic nie słyszałem, który chyba nigdy nie był w kinach naszych polskich i od razu trafił na DVD. Film nazywa się Bez reguł. Reżysera, którego nazwiska nie pamiętam, ale który przytoczę, Peter Woodward. Nic, nic mi to nie mówi. Samuelem Jacksonem i Scary and Moss. E, film, który... Rzeczywiście, mówię to z całkowitą odpowiedzialnością, e, trzyma od pierwszej do ostatniej minuty w napięciu. To jest e, film, który dotyczy bardzo, bardzo krótko, powiem, e, ponieważ tutaj im więcej powiem, tym więcej zdradzę i tym samym popsuję zabawę z oglądania tego filmu. Ale rzecz dotyczy tego, że Amerykanin e, grozi, że uruchomi bomby, cztery bomby atomowe rozlokowane w różnych. E, trzy bomby, przepraszam, atomowe rozlokowane w różnych miejscach. Nie, no jest różnica, cztery albo trzy. No jest, jest różnica, Mochnąłem się, ale to y, nie, nie drąż tego, dobra? Bo za dużo zdradzę, okay. y, jak, jak, jak będę mówił, dlaczego, z, z czego wynika ta pomyłka. No w każdym razie od, mówi o trzech bombach atomowych, które są rozlokowane w trzech miejscach w różnych Stanach y, Zjednoczonych. Chwilę później go przechwytuje FBI i oglądamy Niemal przez cały film przesłuchanie tego gościa, który jest torturowany e, w dość taki ostry sposób. Na, na przykład odcina mu się palce, oczywiście razi mu się e, go się prądem, przycina moszne, tego typu rzeczy. Oczywiście nie oglądamy tego wszystkiego na, na ekranie, ale potrafimy sobie e, wyobrazić. Nie chcę mówić nic więcej, bo naprawdę, im więcej będę zdradzał, tym bardziej popsuję zabawę, ponieważ dużo tutaj jest takich zagadek. Przez długi czas nie potrafimy dokładnie odczytać, o co kim są bohaterowie, jakie funkcje zajmują. Za wyjątkiem Carrie Moss, która jest tutaj przedstawicielką FBI. Dlatego postanę jakby przy tym, co do, dotychczas powiedziałem, nic więcej nie zdradzę, ale polecam. Film bez reguł możliwe, że go traficie gdzieś na półkach sklepowych, bo chyba prawdopodobnie niedawno dopiero się ukazał na DVD. I to tyle. Super, super. Czyli szukamy filmu na, na DVD. Mhm. Polecasz. Mhm. Mhm. Tak, tak, tak. To jest ciekawe. Ja lubię bardzo to, że odkrywam czasem. Zapewne też masz e, coś takiego, że trafiać się film, o którym nic nie słyszałeś, a który jest naprawdę ciekawy. Prawda? Tak, wiesz co, takim przykładem, może nie z półki DVD, ale miałem okazję ostatnio zobaczyć na stacji MGM HD film z Kevinem Baconem. Ojejku, nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale on tam gra hmm, pedofila, film z 2000, tam któregoś roku. Kurczę, nic o tym filmie nie słyszałem. Kevin Bacon, po, po, Kevin Bacon popisowa rola. On naprawdę świetnie A, wygląda. Wiem, który to film, nie widziałem go, hmm? ale wiem, że, że taki rzeczywiście istniał. <laughs> słyszałem, coś mi się obiło o uszy. Do. Wiesz co, polski tytuł to jest zły dotyk, ale on ma, yy, nie ma nic wspólnego z, z, z, z tym tytułem oryginalnym, ale kurczę, rewelacja. I to jest właśnie też przykład filmów, które nie trafiają do dystrybucji kinowej, yy, trafiają na DVD albo właśnie będąc opuszczone przez stacje filmowe. Ale pełen podziwu jestem, bo to jest wiesz, taka wiwisekcja na człowieku, na, no, na, na ten temacie, który ostatnio jest lotny, czyli, czyli pedofilski temat, ale z pełną taką pokorą pokazana jest ta psychika tego człowieka. No I Kevin Bacon, no, on naprawdę jest coraz lepszy, mam takie wrażenie. Polecam również. Dobra, no to je, co, jak będę miał okazję, to chętnie e, zobaczę. Natomiast jak już jesteśmy przy DVD to wspomnę o nowych wydaniach, tym razem na Blu-ray Władcy Pierścieni. Jeszcze nie miałem go w rękach. Ale a ja miałem w rękach, a widziałem, ładnie to jest wydane edytorsko. No, oczywiście no jest nie ładnie wydałem. wydane, no. tylko że masz każdą część osobno w, na dwóch płytach. Musisz w trakcie zmieniać. Na Blu-rayu tak jest też? Tak, bieda. Ale to jest dziwaczne, to tak samo było DVD zrobione. Oni tak, ten, tak, o jajku. tak. Ale przecież to by się zmieściło wszystko na jednym dysku. No, Pamięć, to jest wiesz... To Okej, to się chyba nie przyłożył. Ja wiem, że tam widziałem też czytałem, że no w ogóle część jest płyt DVD, znaczy to, to jest chyba przeniesione 1 do 1 tego co było wcześniej. Mówię o dodatkach. To są chyba normalne wydania DVD. Ch nie, nie, nie, nie, nie. Dodatków jest trochę więcej. To co jest na DVD? Bo tam są płyty chyba 4 DVD. Tak, oczywiście, no nie będę teraz opisywał każdego dodatku z osobna, bo nie mam tej listy, a jest zbyt długa, żeby, żeby to wszystko zapamiętać. Natomiast z tego, co słyszałem, to są dodatki z DVD, rzeczywiście te wszystkie, które wcześniej, w wcześniejszych wydaniach się znalazły, natomiast jest też wzbogacona kilka nowych materiałów. Wiesz co, boję się, że to będzie tak jak w przypadku Aliena, że, że 90% dodatków była już przeniesiona z wydań z 2003 roku z DVD i tak naprawdę z transferem nic nie zrobiono, chociaż te dodatki, może tując plusem, awalienię to, że są wydane na Blu-rayu, ale to jest tylko z nazwy Blu-ray. Mówię o dodatkach. Ale tutaj jest. Naprawdę... Nie, tutaj na, na, na Blu-rayu są chyba tylko filmy. Natomiast dodatki są na DVD. Mm -hmm, mm -hmm. I tak to się okay. stanie. Ale rozumiem że, rozumiem, że mówimy o tym dlatego, że prowadzisz wewnętrzny bój. I, jeden, jeden Patryk mówi kup, a drugi Patryk mówi nie, nie kupuj. Nie, tak? już teraz, już teraz nie, nie. Już przyszedłem przez to i, i raczej nie zdecyduję się na zakup. No, ale chciałem się tak podzielić. Mhm. No, tym bardziej, że Peter Jackson, będziemy o nim mówić w którymś z na odcinków naszego podcastu, bo bym nie tylko Władcę Pierścieni nakręcił, ale też inne filmy. Tak, te, które nas bardziej interesują. Tak, tak. Już nie raz mówiliśmy. No właśnie. No właśnie. Ale e, wspomnę, bo ty o tym zawsze wspominasz, o Prometeuszu Ridleya Skota, że widziałem pierwsze zdjęcie z tego filmu. Też widziałem. No i co sądzisz, taki tunel widziałeś? Tak, tak, tak. Podoba mi się e, plastyka. To znaczy scenografia przypomina bardzo tą pierwszą część. Nie jest to dokładnie to, ale nawiązuje mocno, więc cieszę się. Wydaje mi się, że on jakby wizualnie czy plastycznie będzie no, filmem doskonałym, bo, bo, bo tutaj nie ma zastrzeżenia ani do Scotta, ani do współczesnych produkcji amerykańskich. Obawa jest tylko taka, żeby... Znaczy ja nie, nie, nie sądzę, żeby, wie, żeby tam się obrażać i walczyć z mitem y, filmu, który powstał w 1979 roku. Natomiast... Fajnie by było, gdyby to było przyzwoite kino, tak, tak sobie myślę, żeby to nie było Pitu Pitu. O. No, Żeby nie popadł w przesadę, bo też mówiliśmy o tym w przypadku przy okazji Le... Boże, Hannibala. kiedy tak, ładnie tak. było wszystko opracowane, nie można nic zarzucić pod względem jakby stylistyki i dokładnie. I tego jak wygląda, wygląda ten film, natomiast sama akcja nie niosła. Dokładnie, dokładnie mam wiesz jakieś takie obawy, chociaż jak wiesz, z entuzjazmem przyglądam się temu projektowi, jak chyba większość ludzi, ale fanów tej serii i samego Scotta, ale rzeczywiście mam coś takiego, jak mówisz od, na przykład o Hannibalu, że to jest taki przykład yy, chyba dobry, gdzie gdzie, gdzie, nie ma zastrzeżeń od czołówki aż do końcówki filmu plastycznie to wszystko siedzi, ale no, film jest nie do oglądania moim zdaniem. Dobrze, wiesz co, mamy już trochę tych aktualności, mm -hmm. coś masz jeszcze do Tak, Tak, przychodzimy... nie, nie, nie, przechodzimy do, chcę przejść płynnie do dzisiejszego naszego tematu, w związku z tym parę rzeczy. Aha, wiesz co, jeszcze a propos aktualności, może, może sekundę zatrzymajmy się jeszcze przy naszych słuchaczach. Ja wiem, że, bo ty pierwszy jakby odczytałeś, dostałśmy list od naszego słuchacza, ty pamiętasz może imię słuchacza na, na gmailu? Postaliśmy, zaskoczyłem Karol. Karol Karol napisał nam znaczy fajny list, dziękujemy ci Karolu, jakby doceniasz naszą pracę, jest to bardzo miłe, ale również piszesz o tym, czy zajmiemy się planetą małp i ty Karolowi odpisałeś ale możemy też tutaj jakby powiedzieć na, na, na w czasie nagrania, że mamy zamiar zająć się oryginalną wersją planety małp, tą wersję z Charltonem Hestonem ale zrobimy to wtedy, kiedy wejdzie na ekrany kin Rise of the Planet of the Apes, czyli no, no, nowe odsłona Planety Małp i to będzie, premiera chyba w sierpniu jest, amerykańska, nie wiem jak wygląda sprawa w Polsce, to jest, to jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, to też Tobie mówiłem, mm, miałem okazję spotkać y, jakby w twarzą w twarz jedną z naszych słuchaczek, y, Natalię i to jest fajne, bo pozdrawiamy, przede wszystkim to, no, wiesz, nabiera kształtów realnych, że nie tylko widzimy się na Facebooku, polecamy nasz Facebook Sklepik z Horrorami, że nie tylko możemy sobie tam popisać, ale spotkać żywą osobę i to zawsze jest fajne, także... także... Spotykajmy się. A nie, nie dostałem z liścia, to jest istotne, no bo ja czasami mówię, że można się spotkać i dostać z liścia i nie dostałem z liścia, było bardzo miło, czyli miłe spotkanie. Jeszcze jedna sprawa, no, kiedy, kiedy daliśmy informację, że zajmiemy się muchą ym, właśnie w naszym dzisiejszym epizodzie, to jeden z naszych słuchaczy napisał na Facebooku że Ale Kamil, się tego uczepili, uczepili tak, tego tak, Price'a. Dokładnie i ja chcę coś powiedzieć, co nas poniekąd usprawiedliwia. 27 maja tego roku 2011 przy, znaczy miała miejsce setna rocznica urodzin Vincenta Price'a i to może jest w jakiś sposób nasze usprawiedliwienie, warto by jednak uczcić tę okrągłą rocznicę u, urodzin Price'a omówieniem no teraz drugiego filmu, więc nie jest źle, ale jeszcze żeby pocieszyć wszystkich... W 2012 wszystkich, mam... nic o nim nie powiemy nic, nic, dlatego jeszcze w tym roku <głos> będą co najmniej dwa filmy z nim <głos> znaczy co najmniej no na pewno chcemy omówić jeszcze Men on the Earth, czyli Ostatni Człowiek na Ziemi, myślę, że się za to zabierzemy jeszcze w tym roku, bo fajnie poznać pierwowzór I Am A Legend z Lem Smithem no mamy jeszcze na myśli, okej, okay, film Will Williama Castle, pod tak, tytułem tak, tak. No nie, to, The House on to, to the Haunted Hill koniecznie, no właśnie, więc jeszcze się z Państwem spotkamy to, to, to wszystkim tym niezadowolonym ale póki co mamy dzisiaj na tapecie film Mucha. Film, który bardziej jest znany u nas w Polsce jako nowa odsłona 20 Centuries Fox, zrealizowana przez wielkiego twórcę ostatnio kina artystycznego, zaczynającego jako kanadyjski odpowiednik Gore, mówię o Davidzie Cronenbergu. Ale my dzisiaj porozmawiamy o tym filmie, który, który rozpoczął niejako modę na, na muchy w kinie amerykańskim. A czy wiesz, że ten film wywodzi się z Playboya? Tak, to ciekawe. Fajnie, że o tym mówisz. Scenariusz oparty na opowiadaniu Georgia Lengilana, który, który rzeczywiście współpracował z Playboyem. I to opowiadanie zostało wydane w czerwcu 1957 roku w Playboyu. Dokładnie tak. I już w rok później odbyła się premiera filmu opartego na tym opowiadaniu. Szybko. Tak, tak. Wiesz co, może zanim głębimy się w jakieś takie produkcyjne rzeczy, to może ja szybko streszczę, przynajmniej tak bardzo pobieżnie, fabułę filmu, bo chociaż film wydany jest w Polsce w takim dość ukrytym, że tak powiem, wydaniu, bo będziemy o tym mówić, to, to, to jest film Mucha, jest jakby dodatkiem do wydania muszy, <gdzie>, gdzie główną atrakcją była mucha Kronenberga, więc mogło komuś umknąć, jeśli poszukiwał właśnie tego tytułu w Polsce. Więc ten film nie jest tak bardzo znany, więc może ja szybko streszczę fabułę filmu. Co na to? Czy jeszcze coś też powiedzieć? Nie, nie, nie. No problemu... Myślę, że powinniśmy dobra od streszczenia, rzeczywiście. W dwóch słowach. Akcja filmu, nie będę tu się skupiał na tym, że mamy do czynienia z retrospekcją. Akcja filmu rozgrywa się w, we Francji, co ciekawe. I. Obserwujemy tak, takie małżeństwo, niejaki pan Andrzej i Helen, że mają zresztą młodego syna, to chyba jest też istotne, bo on odgrywa swoją tutaj rolę, Filip. Andrej jest naukowcem, prowadzi badania na temat nowych urządzeń, w ogóle jest potentatem takim przemysłowym, razem z bratem Francisem, prowadzą duże zakłady, możemy domyślić się, nie wiem, jakieś metalurg, meta, metalurgiczne, ale tak naprawdę pasją André jest y, nauka, fizyka i łamanie praw fizyki, ponieważ Andre zajmuje się zrobieniem takiej, takiej maszyny, która by pozwalała teleportować zarówno martwe przedmioty, jak i y, żywe istoty w przestrzeni. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby móc, tak jak w Star Trek'u, wejść do kabiny, która przypomina trochę kabinę taką telefoniczną, nacisnąć przycisk i pojawić się setki mil dalej w innym miejscu. I tragedia, podobnie jak w wersji Cronenberga, André polega na tym, że jest bardzo skupiony na swojej pracy, popełnia jeden zasadniczy błąd. Otóż wchodzi on sam do, do tej kabiny, postanawia przeprowadzić eksperyment na samym sobie i ona nie jest, taka kabina, no, czysta higienicznie, ponieważ razem z nim, pomijając kwestię, że on wchodzi w ubraniu, bo w wersji Kronenberga tego nie ma, te, te molekuły przenoszą tylko atomy no, żywe i łączą, łączą po prostu ciało. Natomiast tutaj również można wejść w garniturku i garnitur, garnitur czy spodnie, majtki, wszystko zostanie przeniesione. Pomijając tą kwestię, ale również z André w pewnym momencie wlatuje niewielka, zwykła mucha, może nie niezwykła, bo ona ma białą głowę. Nie wiem, dlaczego to jest takie ważne w filmie, ale rzeczywiście tak jest. No i komputer, który to jest bez wątpienia maszyną analogową, może to jest przyczyna, zupełnie wariuje. Postanawia połączyć atomy Andre i atomy muchy. I André wychodzi no, zmutowany, wychodzi jako potwór. I co ciekawe, również mucha, która, która z tego eksperymentu uchodzi z życiem, jest również mutantem. Jeśli André dostał umysł muchy i jej głowę, to odwrotnie, mucha dostała głowę i umysł Andre. Tak w skrócie można powiedzieć. To dochodzi oczywiście do dramatu, ale być może te wszystkie elementy szczegółowe wyjdą w trakcie opowiadania filmu. Wspomniałem o tym, że film narracyjnie jest poprowadzony tak, że mamy retrospekcję i wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjne i nie jest to tak częsty zabieg wykorzystywany w kinie science fiction w latach 50 bo film pochodzi z roku 1958. To tyle na początek. A czy wiesz, jak się nazywa tam to urządzenie wynalezione przez Andrę? Nie pamiętam. Desintegrator integrator. <głosy> wiesz, tam jest wiele fajnych rzeczy, jak już wchodzimy w szczegóły. Mm. Francis, François, który jest, który grany jest przez Vincenta Price'a, on to rzeczywiście odgrywa rolę drugoplanową, ale jak jest na ekranie, to jest oczywiście świetny. On w pewnym momencie, bo e e, jego brat jest ciągle zajęty, jest takim pracocholikiem, jest taka scena, kiedy François przychodzi na proszony obiad do domu swojego brata i wita go żona. I żona mówi, no niestety nie będzie dzisiaj brata na tej obiedzie, bo jest zajęty, na co François mówi, nad czym on teraz pracuje? Nad płaskim y, ekranem telewizyjnym? Wiesz, zauważyłeś? To jest świetne. 58. rok i Vincent Price mówi o y, plaźmie. To mnie bardzo rozbawiło. Tak, ale chyba nie wspomniałeś o tym, że Vincent Price gra brata. Y, mówiłem, mówiłem, tak. ale warto przypomnieć, tak, to jest istotne. No, to Oczywiście, jest że tak, gra, gra brata. Brata, który podkochuje się w żonie. Tak, swojej to również jest ważne dla... Mhm. Mhm. Tak, ale, ale ciekawe jest to, że możemy powiedzieć, Vincent Price w swojej karierze odgrywał różne postaci i zdarzało mu się głównie grywać no, takich antagonistów albo albo pantanych złem postaci, tak jak na przykład w Zagładzie Domu Asherów. Mhm. To tutaj można powiedzieć, że jest chodzącym dobrem, altruistą. Tak jak wspomniałeś, on zakochany jest w żonie swojego brata. Ale nie tknie, i to jest... póki mu nie wolno. Tak, streściłeś to w sposób taki darwinowski, to co chciałem powiedzieć. Rzeczywiście on czeka na swoją kolej, to znaczy brat ginie i na tym polega jakby zabieg tej retrospekcji. Może, może się na tym skupię, to jest fajne. Film rozpoczyna się sekwencją, kiedy stróż nocny wchodzi do fabryki, których właścicielami jest właśnie François i André i widzi przy prasie takiej, która, która hmm, prasie, jak to ocenić, bo nie jestem wiesz, wielkim, wielki w tych przemysłowych rzeczach, prasa taka ściskająca metal, czyli jest... przy prasie. Nazwa... Hali... Prasa hydrauliczna, a całość to jest prasownia hydrauliczna, tak nazywa się ten zakład. Dziękuję ci. Dobrze mieć, dobrze mieć ten y, technika y, przy sobie. Nie. Skunczyłeś ten szkół techniczny, tak? Spisałem to z filmu, wiesz. Okej. Okay. Więc y, ten stróż nocny z, zauważa podczas takiego obchodnocnego y, żonę właściciela fabryki i tu jest szok, bo ona stoi przy tej prasie, która jest cała okrwawiona i my widzimy że pod tą prasą leży mężczyzna jakiś, hmm. zmiażdżoną ma głowę i rękę. Ona, no to ona... gratuluję Ci, Jacku, że odróżniłeś płeć. No my się domyślamy później. Domyślamy się później. No, genitali nie widzimy, bo on jest w spodniach. Oczywiście masz rację. No, tak. nie, <laughs> Ale mówiąc dlatego, że, że te, mamy tak to, mocne... Te zwłoki są zmiażdżone całkowicie, więc trudno tutaj się domyślić, jaka jest płeć. Tak, tak, ale mówię o tym, dobra, zostawmy to. Mówię o tym dlatego, że to jest bardzo mocne, wiesz, to jest, to jest tak jak u Hitchcocka. Najpierw jest wystrzał, a potem napięcie rośnie. Znaczy ja byłem mocno zaintrygowany, bo ten film, przyznaję, roz, rozwija się dosyć długo. Ta kobieta ucieka z fabryki, wzywana jest policja, próbu próbowali, próbuje się dojść, co się stało, odkrywamy, że to jest mąż tej kobiety i ona, będąc w szoku, a później dowiadujemy się, że tak naprawdę udaje wariatkę, nie chce opowiedzieć, co się stało. I, i, i zachowuje się rzeczywiście jak wariatka, bo, bo, bo w trakcie całego filmu ona cały czas próbuje znaleźć muchę. Jedną Ale uważasz, muchę. Jacek, że ona udaje wariatkę przed nimi? Wiesz co, to jest znaczy, taka przed scena... inspektorem i, i bratem swojego męża? Wiesz co, jest taka scena, kiedy mm, siostra, siostra no, pielęgniarka, która się nią zajmuje, tam, tam, tam sobie przychodzi do niej do domu, bo należy coraz w łóżku. I, I, przepraszam, żona mówi coś takiego. Kiedy przyjdzie ten chłopiec? Helen mówi: Kiedy przyjdzie ten chłopiec, Filip, mnie odwiedzić? Ona mówi, no może niedługo przyjdzie i robi takie oczy duże, bo tu chodzi o to, że Filip to jest jej syn. Tak, tak. I potem ona mówi do François, że specjalnie yy, tak mówiłam, że nie znam tego chłopca, żeby uznała mnie za wariatkę, żeby nie musiała streszczać prawdziwej historii, która, wiesz co, musimy też tu uznać, że no, przy, człowiek przy zdrowych zmysłach tą historię prawdziwą yy, Helen uznałby za totalną schizofrenię, no bo ona opisuje rzeczywiście historię jej męża, który to zamienił się w muchę, no. Tak. Mhm. Dobrze. No to I to czy... uważam, że jest bardzo atrakcyjne, ten zabieg właśnie retrospekcji, bo wchodzimy, yy, o, w końcu ona, ona decyduje się na opowieść, hmm. opowiada tą historię inspektorowi i właśnie bra bratu swojego męża. I wiesz co, to, to jest fajne, może jestem kurczę naiwny albo wrażliwy, ale yy, ta retrospekcja zaczyna się tak fajować. Ty... Widzimy małżeństwo, Jacek, no, no, no, Szczęśliwe małżeństwo. Strasznie dużo wstraszamy dzisiaj. Mhm. No, yy... Wiesz co, uważam, że pomysł retrospekcji jak najbardziej, ale to co dzieje się w tej retrospekcji wydaje mi się, że obniża to napięcie, które było na początku. Niestety. Początek jest doskonały, to o czym wspominałeś, ta sytuacja w tej prasowni, ta zagadkowość całej tej sytuacji, której nie, nie potrafimy odczytać, nie wiemy co się w ogóle stało, to jest znakomicie poprowadzone. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna nam się tłumaczyć powrót do idyllicznej jakiejś rodziny, idyllicznego świata, w którym znakomicie funkcjonuje pewna amerykańska rodzinka, wszyscy się cieszą, uśmiechają, bawią, w której mąż poświęca się pracy, chociaż nie musi, ponieważ wiadomo z filmu, że są zamożni. No, no, no, i później oczywiście są te eksperymenty, które śledzimy na bieżąco, ale nie ma tego czaru, to wszystko, który, który był na początku, nie ma tego napięcia, bo to, jak ta pierwsza sekwencja, pierwsza scena, w której obserwujemy. Rzeczywiście te zwłoki, ucieczkę z tej prasowni hydraulicznej tej żony, dzwonienie po policję, zaangażowanie brata w to wszystko, to jest naprawdę doskonale przeprowadzane. Bardzo mi się podoba rytmiczność tej y, sekwencji. A później tego nie ma, niestety. Później, no, no, no, później toczy się to bardzo wolno. I'll find that fly. It can't be far away. You talk about you no trudno, trudno się rzeczywiście z tobą nie zgodzić. Ja uważam, że ten zabieg mm, właśnie tej id idealistycznej takiej sytuacji, takiej idylli, został tutaj pokazany, żeby pokazać dramat tego, że, że ci kochający się ludzie, właśnie ta szczęśliwa rodzina traci wszystko. Ja uwielbiam jedną scenę, kiedy już y, widzimy przemianę André. On porusza się, nie chce pokazywać swojej żonie tej odmienności, bo rzeczywiście wyrosła mu plastikowa głowa muchy, no, wszystkie wiesz, błędy kina lat 50. tu widzimy, znaczy błędy, No takie, taką stylistykę. I on nosi na sobie taki, tak, taką chustę z czarnego aksamitu. I co ciekawe, i to, to uważam, że to jest kolejny fajny motyw w tym filmie, co, co poniekąd zostało przyniesione również do filmu Kronenberga, to nie jest tylko przemiana mm, taka zewnętrzna, ale również ten umysł muchy, próbuje drapieżcy próbuje również y, zapanować nad umysłem człowieka. I on toczy taką walkę, widzimy to. Jedna tak, z jego tak. dłoni próbuje, próbuje robić coś innego. I jest jedna świetna scena, kiedy on, y, on się kontaktuje ze swoją żoną, potra nie potrafi już mówić kontaktuje się pisząc na maszynie do pisania, a później pisząc kredą na tablicy, która jest umiejscowiona u niego w tam w laboratorium. No Tam mówią, że, że, że już nie ma nadziei, że trzeba go zgładzić i w tym momencie pisze ostatnie słowa, które mm, są ostatnimi słowami skrowanymi do jego żony. Ta ręka mu drży, on walczy ze sobą, te słowa są pisane jako ślawo, a tymi słowami jest kocham cię. Ja wiem, że może to jest naiwne, ale mnie się to podobało. Znaczy, dobra rzecz, wiesz, że, że facet, który, który walczy, jakby dr Jekyll, Mr. Hyde pisze do swojej żony, że, że to, jest, to jest ważne, żeby ona wiedziała, że, że, że, że on ją kocha ciągle. Bo to było bardzo <śmiech> przykładne małżeństwo. Tak, tak. Pada tam taki dialog. Czy byliście państwo szczęśliwym małżeństwem? To inspektor pyta żonę. Na co ona odpowiada? Nie było kochanek, nie było kochanków, byliśmy szczęśliwi. Tak, tak, tak, tak. tak, Ona w Oczywiście, ogóle jest przykładna tak. bardzo, taka wzorcowa małżonka, kiedy mąż przez dwa tygodnie nie wychodzi ze swojej pracowni, ona się nie dziwi, ona to akceptuje. Tak, Patryku, i to jest doskonale się uzupełnia z tym, o czym mówiliśmy w przypadku omawiania filmu, to przybyło z przestrzeni kosmicznej, kiedy mówiliśmy o tej, o tej polityce pokazywania kobiet w kinie science fiction w latach 50 to może troszeczkę odchodzi to od takiego typowego kina science fiction, to znaczy nie ma tej walki z potworami czy z kosmitami, jest tu bardziej tak właśnie po domowemu, ale rzeczywiście no jest, jest tutaj coś takiego, że ta kobieta no, no jest pokazana tak jak, tak jak, tak jak jest. No, taka znaczy... panowała wówczas tendencja, natomiast zwróć uwagę na to, że w przeciwieństwie do wcześniejszego filmu, który omawialiśmy, tutaj kobieta nie jest całkowicie pasywna. Już od początku widzimy, że ona się potrafi zdobyć na pewien nawet bardzo dramatyczny czyn, który wiadomo, że będzie się wiązał z pewnymi konsekwencjami, a tam kobieta była tylko i wyłącznie tłem, ona nie zabierała głosu, ona jedynie potrafiła słuchać. Tak, tak, tak, masz rację. Rzeczywiście, że ona tutaj również, to jest ciekawe, że żona André wspiera go na tyle, na ile może, mówi, żeby się nie poddawał, kiedy, kiedy on jest zruzgotany, kiedy, kiedy rzeczywiście prowadzi tą wewnętrzną walkę ze sobą, to ona co najmniej dwu albo trzykrotnie mówi, żeby, żeby, że jest szansa, że jest nadzieja, że on jest geniuszem i że sobie z tym poradzi. Ona oczywiście nie ma pojęcia, nie jest naukowcem, nie jest w stanie mu pomóc ale przynosi mu na przykład mleko, mhm. bo on stracił możliwość, no, tak, jak, tak jak muchy, zjadania takich innych rzeczy, chociaż tam jest taka scena, kiedy on kurczaka tak, tak, tak, tak jeść. To jest dziwne, ale, ale fajne jest to, i to też jest u Kronenberga, że on kiedy kiedy połyka, znaczy, przyjmuje pożywienie, to zakrywa mhm. się, tym, się tym materiałem i słyszymy takie co ma świadczyć o tym, że ta tutka muchy wciąga mleko, które zresztą przeprawione jest rumem, nie wiem dlaczego, ale tak sobie zażyczył. André, żeby podawać mu mleko z rumem, pamiętasz? Tak, tak, tak, pamiętam. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że ta postać kobiety jest w centrum. Bohaterką tego filmu wcale nie jest człowiek mucha, ani jego brat, tylko właśnie nasza Madame de Lombre. No super, że to uwagę. Rzeczywiście, masz rację. Tutaj trzeba się z tym zgodzić. Zarówno brat, jak i sam André są postaciami mimo wszystko drugoplanowymi. I to, co nawet dzieje się z tym Naukowcem, to jest sprawa drugorzędna wobec tego, co przeżywa żona e, naukowca. I to jest chyba, kurczę, bardzo ciekawy wątek, bo to jest niespotykane mm -hmm. w filmie science fiction z lat 50. amerykańskim. Tak. tak. A coś, coś Cię szczególnie zachwyciło oprócz tej retrospekcji jeszcze w tym filmie, tak sobie myślę? Tak. I, i... Jako, że trochę tych filmów z lat 50-tych amerykańskim się naoglądaliśmy i widzieliśmy przeróżne scenografie i wymysły, pomysły e, ówczesnych realizatorów, którzy wymyślali różne wehikuły czasu, statki kosmiczne i zawsze to wszystko świeciło, migotało, kręciło się, błyskało. A tutaj, kiedy spojrzymy na całą pracownię e, André Delombre, widzimy, że nie ma tej przesady, która była charakterystyczna dla tamtego okresu. Bardzo mi się zwrócić uwagę na urządzenie tej pracowni. Tam rzeczywiście troszeczkę się świeci, trochę jest strzałek migających, ale nie wywołuje to takich reakcji, jak kiedy oglądamy te filmy o różnych statkach kosmicznych i wyprawach yy, w kosmos, gdzie yy, nie wiem, Robond Monster, chociażby wspomnijmy, jak to się wie, wszystko mu kręciło i było wykute z blachy tutaj nie ma takiej przesady. Całkiem sprawnie to jest urządzone i dzięki temu mm, lepiej się ogląda ten film. Też zwróć uwagę, że wiadomo, że w tej pracowni zdarzy się coś niezwykłego i strasznego, ponieważ ona jest ulokowana oczywiście w podziemiach. Wstęp do niej jest raczej zakazany. Władzę tam sprawuje tylko i wyłącznie André Delombre, jeżeli ktoś się pojawia, to na zasadzie gościa. Tak, tak, tak. Tam są takie ciekawe drzwi zasuwane, takie, takie jakby kurtynowe i to podwójne. Są takie jakby dwie, dwie części tego laboratorium. Ale jeśli mówisz właśnie o scenografii, ta surowość tej scenografii może wynikała z tego, że częściowo Fox wynajął lub wykupił sprzęt od armii amerykańskiej. Ta, te laboratorium kosztowało 28 tysięcy dolarów ta scenografia i to przy produkcjach Foxa albo w ogóle przy produkcjach tych mainstreamowych studiów nie jest nie jest dużo, to znaczy postawiono może, może na jakąś taką na recykling, no. wykupiono jakieś rzeczy z, od, właśnie od armii amerykańskiej i to widać, ta surowość tam się pojawia, ale to się sprawdza, zgadzam się z tobą, że nie ma tam przesady, nie ma tam jakichś wirujących elementów z jak, papier maszyna na przykład. Powinniśmy też wspomnieć troszeczkę o naszej maszynie Dezintegrator integrator, ponieważ ona rzeczywiście jest tutaj istotna, aczkolwiek nie wysuwa się na pierwszy plan, nie, nie, nie wszystko dzieje się wokół niej, ale raczej ona jest służy jest jakby pretekstem do wywołania pewnych wydarzeń. A mianowicie tutaj tej przemiany człowieka w muchę, bowiem w założeniu jego wynalazcy, czyli przytaczonego już tutaj André Delombre, ona miała pełnić takie funkcje użyteczne dla ludzkości. Nawet no to brzmi ważne, to, to nieco zabawnie, ponieważ... Yy... Mówi się tam, że ona ma służyć y, likwidacji głodu. Andre mówi coś tak, w tym tak. momencie: coś, y, W pewnym momencie coś takiego nie będzie głodu, bo nadwyżki będzie można przesyłać wszędzie. Jacek, tak, bez kosztów dostawy. Tak, ale to jest idiotyczne, ponieważ już wtedy były statki, samoloty. Mamy XX wiek, akcja też się toczy w XX wieku, więc te nadwyżki żywności można było przetransportować w zupełnie inny sposób. Nie trzeba, nie trzeba było do tego dezintegratora, integratora, ale chyba <grym> chciano wytłumaczyć po prostu, że, że ten André chciał dobrze, ale mu nie wyszło. Tylko, że zrobiono to w takiej... Prostacki jednak e, sposób, który może wzbudzać pewien dystans. Znaczy, mam tutaj też, tak, tak, to się trzeba zgodzić. Tutaj dochodzimy do takiego właśnie przesłania, które często się pojawia w tych filmach. Taki idealizm. I tu mamy oczywiście do czynienia z idealizmem amerykańskim. To znaczy, naukowcy amerykańscy, czy w ogóle, mm, zwłaszcza armia, to zawsze jest, wiesz, to są, to, to, to są krzyżowcy, to są krzyżowcy, którzy, którzy będą nieść dobro, ratować przede wszystkim Amerykę, a później cały świat. I tutaj nawiązywaliśmy, też mówiąc o tym kinie lat 50. do kina socjalistycznego, że to jest trochę jakby odwrotka, taki taki. Inna sprawa w sensie samego, samego, samego jakby backgroundu, tła, ale, ale czasami tak bywa w tych filmach, że to przesłanie musi być takie mocno propagandowe. Ale jeśli mówisz o tej maszynie, to fajna sprawa jest, kiedy pamiętasz, robi Andrejren z pierwszych eksperymentów i przesyła spodek. Tak. I to jest zachowane w remakeu Kronenberga. Tak, ale fajne jest to tutaj, I zwróćmy uwagę, że ten spodek to jest jakiś tam podarunek ślubny od cioci, że tam od kogoś z rodziny dla, dla państwa młodych i on ma z tyłu napis Made in Japan, pamiętasz? I to jest o tyle zabawne, że dzisiaj synonimem wszędobylskiego i produkcji azjatyckiej jest Made in China, Natomiast tam wtedy rzeczywiście oni się uśmiechają, że z tyłu jest Made in Japan i ten eksperyment udaje się połowicznie, do czym musimy dodać. Spodek zostaje przeniesiony do drugiej części maszyny, ale napis zostaje odwrócony, zostaje lustrzane odbicie. podejściu André rzeczywiście to idealistyczne podejście jest obecne, o czym mówiliśmy, ale one przynosi makabryczne skutki. Ale tutaj jest... Twórcy przestrzegają, że człowiek nie powinien bawić się w Boga. I jest jeszcze kolejny dialog, który tutaj sobie zanotowałem z tego filmu, prowadzony między Andrę a jego żoną, kiedy mówi się coś takiego. To przerażające. Człowiek bawi się w Boga na co odpowiada André. Bóg daje nam inteligencję, abyśmy odkrywali tajemnicy natury. E, I wtedy przychodzimy do takiego dziwnego momentu, w którym żona André mówi coś takiego. André, czasem tak się boję. To, szalo, to szalone tempo <grym>, tak, naszego tak, tak, wieku. Elektronika, rakiety, satelity, lot szybkością dźwiękową, a teraz to. I to jest yy, piękne. Nie jestem <grym>, na to gotowa. To dzieje się za szybko. <grym>, Dobrze, że żona Andrę nie wiedziała nic o istnieniu w przyszłości internetu. Bezprzewodowego, zwłaszcza nie mówiąc już o produktach Apple'a. Ale, ale Jacek, to zakończenie. Nie jestem na to gotowa. To dzieje się za szybko. No dobrze. O co, o co chodzi? No, amerykańska Housewife wyraża tutaj takie zdanie, że no, to jest za dużo. Kolorowy telewizor, pralka i samochód to jest wystarczające sprzęty w jej domu najwidoczniej. Najwidoczniej. Nie wiem, czy wiesz, pierwotnie do roli Andre szykowano Michaela Reni. To jest aktor, który zagrał w klatu w filmie Dzień, w którym zatrzymała się ziemia. I on się nie zgodził dlatego, że po przeczytaniu scenariusza dowiedział się, że przez część filmu, nie przez większą, ale przez część filmu będzie niewidoczny, będzie właśnie zakryty szmatą czarną. I, i, i nie zgodził się, żeby zagrać w tym filmie. Ale też może to jest plotka wymyślona przez producentów, ale Patricia Owens, która tutaj wciela się w rolę żony André, bała się owadów i podobno reżyser filmu, Kurt Neumann, nie pokazywał jej do końca wyglądu odmienionego męża i, i, i ona podobno zobaczyła w momencie, kiedy ta scena jest odgrywana, kiedy ściąga człowiek mucha tą, tą swoją szmatkę z głowy, to ona podobno wtedy pierwszy raz zobaczyła. Ten, ten, ten, tę charakteryzację i zakończyło się to tak, jak się zawsze kończą tego typu wydarzenia, czyli zetknięcie potwora z amerykańską kobietą w latach 50 potwornym krzykiem. Mhm. Tak, tak, tak. Krzyku tutaj nie brakuje, ale to był obowiązkowy, krzyk był obowiązkowy wówczas. Dokładnie. To jest podstawowa reakcja mhm. na tego typu zadarzenia. Nie wiem, czy... Tak, tak. Coś też powiedzieć? No, wiesz co, chciałbym, żebyśmy porównali z remake'em Kronenberga, nie wiem, czy masz go dobrze tak, w pamięci. Zachowamy. Wiesz co, może jeszcze sekundę, chciałam powiedzieć o paru takich rzeczach produkcyjnych. Ten film stał się w 1958 roku jednym z największych sukcesów kasowych Foxa i tutaj Mówię o tym również dlatego, żeby powiedzieć, dlaczego powstały kolejne wersje. To znaczy w 1959 roku powstał film Return of the Fly, czyli powrót, muty, muchy? Muty. powrót muchy i w 1965 roku powstał Curse of the Fly. Ale co ciekawe, Kurt Neumann, o którym wspomniałem, reżyser tego filmu, zmarł miesiąc po premierze y, Muchy i tak naprawdę no, nie mógł zobaczyć. A tu zobaczyć. mamy inne informacje. Ja słyszałem, mm -hmm. że on nie dożył nawet premiery. Ja wyczytałem, że on dożył premiery, natomiast nie doczekał, jakby nie, nie widział tego sukcesu kasowego filmu. Ale fakt jest taki, że zmarł Aha. krótko po, po skończeniu filmu. To jest, to jest chyba, jakby, prawda? To I, i z tą tak. informacją u ciebie i u mnie. Co jeszcze mi przychodzi do głowy? Jest taka informacja również, że podczas kręcenia ostatniej sceny, pamiętasz, scena, kiedy, kiedy Vincent Price razem razem z inspektorem i, i z synem André obserwują tą pajęczynę, na której jest mucha i, i, i to, jest, to są papetki, czyli takie, takie no, lalki porobione i podobno ta scena była tak komiczna na, na, na planie zdjęciowym, że wielokrotnie ją bo Price po prostu się gotował i śmiał się cały czas, nie mógł wytrzymać tego jak, jak to wygląda i, i, i tą scenę, scenę wielokrotnie zdublowano, bo, bo Price po prostu wybuchał śmiechem cały czas. Wiesz, mówię? Tak, tak, tak. I ciekawą informacją jest chyba jeszcze to, w nawiązaniu do, do, do, do kolejnej części, czyli do powrotu muchy, że film ten Fox wypuścił jako double feature, jako podwójny pokaz z filmu Alligator People, Ludzie Aligatory. Znany ci film, niezbyt dobry. I ciekawe jest to, że w powrocie muchy również występuje Vincent Price, a w Alligator People, czyli w ludziach Alligatorach, występuje Lon Chaney Junior, Jr. Czyli mamy tutaj do czynienia z takimi z starszymi, czy też takimi no, aktorami znanymi kiedyś w latach 40. i 30., którzy powracają w dwóch produkcjach Foxa, oczywiście w rolach drugoplanowych, chociaż François w drugiej części muszy pojawia się trochę więcej na ekranie. O tyle takich informacji, które mi przychodzą do głowy, żeby jeszcze powiedzieć właśnie na temat realizacji tego filmu. A film powstał między marcem a kwietniem 58 roku i podobno było już bardzo gorąco, a nie było dublera, który, który zastępowałby w tym wypadku aktora Davida, Haddisona, który wciela się w rolę Andre i on cierpiał, no bo to wszystko było zrobione, ta, ta, ta, ta maska muchy zrobiona była z gumy i było bardzo mu gorąco. A Co ciekawe, wiesz co, może warto wspomnieć, że twórca Andre David Hadison żyje w przeciwieństwie niestety do Vincenta Price'a Hudison ciągle żyje. On głównie grywał później już w serialach telewizyjnych, nie, nie grywał w filmach popularnych, po, po muszy. No to, to ode mnie. jeśli weźmie się pod uwagę poziom jego aktorstwa. No niestety jest słabiutki ten aktorek. No wiesz co... Dlatego zdecydowanie... możliwe, że przez mm. większość czasu chodzi zakryty. <laughs> Okrutny. Wiesz co, David że żyje, przypominam ci. <laughs> I, i, I mam nadzieję, że zna polski słucha nas. Natomiast rzeczywiście Vincent Price tutaj wypada o wiele lepiej. No. Tak, zdecydowanie. Może dlatego, że gra. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o takie informacje, do które których przychodzą do głowy a propos produkcji filmu. Chciałeś mówić dalej o, o, o, o, jeszcze parę słów pewnie o Kronenbergu Jeszcze teraz jak tak mówiłeś, zastanawiam się mhm. na tym, że ten film jest takim typowym produktem swojej epoki. Nie I... wiem czy typowym, Patryk, bo ja bym stawiał raczej na, jeśli mówimy o produkcjach science fiction, nawet patrz na Alligator People, że to są filmy, które, które raczej mówią, jak to, jak to określić? No, tak bardziej inwazyjnie o, o mutantach i o potworach, gdzie te potwory, wiesz, wyłażą, łapią, kogoś i wychodzą. Tutaj jednak ta, nie do końca, to jest taka bardziej właśnie taka familino-kameralna -ka inwazja mutantów. Mhm. Rzeczywiście jest tutaj pewien umiar, ale myślę sobie o wszystkich tych elementach, które omawialiśmy że one są charakterystyczne dla tamtego okresu. Nawet pamiętasz ten inspektor, który rozmawia z François, kiedy jeszcze nim, chyba nim zobaczymy żonę, albo chwilę po tym, jak zauważyliśmy żonę i jak ona się zachowuje po ostatnich wydarzeniach, kiedy zabiła swojego męża, on pełni taką rolę inspektora psychoterapeuty. On wszystko wyjaśnia taki wiesz, Ona teraz zachowuje się w ten sposób, gdyż jest w szoku. Taki wiesz, gadu, gadu. Mhm. Trochę troszeczkę mi to przypominało psychozę i tą końcową y, scenę, w której też wciśniętą, której nie lubię, o którym y, mówiliśmy, że mm, jest tak nachalnie po prostu nam wciśnięte wytłumaczenie y, dotyczące Normana Bejca, jego psychiki i rozpadu osobowości. Tak, tutaj troszeczkę jest, y, jest, jest podobnie. My się, mi się wydaje, że te, czemuś podobnemu służy ta scena, żeby nam wyjaśnić wszystko, że, że jak się zachowuje ta żona, e, z czego wynikają jej reakcje, no i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę jest to natrętne, ale jest to no jest to, jest to typowe dla tamtego okresu, że niestety wszystko trzeba było walić kawę na ławę i dzisiaj to się patrzy na to tak trosz, odrobinę z przemrużeniem oka. To, to, to, to tutaj się zgadzam całkowicie. Oczywiście tak, masz rację. A jeżeli chodzi o porównanie z Kronenbergiem, to powinienem wrócić do pewnego wieczoru wtorkowego. Był listopad chyba 2009 albo 10, kiedy miałem prelekcję do filmu Mucha Kronenberga. I po tej po seansie odbyła się dyskusja z widzami. I wiesz do czego doszliśmy? Doszliśmy mianowicie do tego, że film Mucha Davida Kronenberga Przestrzega przed późną inicjacją seksualną. Mówisz o postaci odgrywanej przez Jeffa Grodduma pewnie? Tak, ponieważ z filmu wynika, że on jest prawiczkiem i nigdy wcześniej nie doświadczył uroku w stosunku seksualnego z kobietą. I kiedy to ma miejsce, wówczas, znaczy wówczas chwilę po tym przeistacza się w muchę. Wiadomo, Wiesz co, to na, na, wiadomo, na co pewno, biorąc pod uwagę reżysera, mówię o Cronenbergu, wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście ta teoria była bliska temu, co Kronenberg chciał przekazać w swoim filmie, bo wielokroć oglądam filmy Kronenberga, jak i wywiady z nim i on rzeczywiście bardzo takie psychoanalityczne ma podejście do tego, co robi. to prawda? Tak, ta sfera seksualna jest bardzo u niego mocno akcentowana mm -hmm, i to mm -hmm. też przeszczepianie techniki, samego człowieka, wpływ techniki na nie tylko na zachowanie człowieka, ale też na, również na jego biologię jest po prostu obecny chyba w każdym dziele Davida Kronberga, którego bardzo lubię i bardzo szanuję. Nigdy nie widziałem kontynuacji tej muchy Davida Kronberga, a też przyznaję, że nie widziałem kontynuacji muchy Neumana. Możliwe, że powinienem uzupełnić kiedyś braki. No, ja widziałem wszystkie te części tych much ym, i kontynuacja, no, zarówno kontynuacja tej oryginalnej muchy właśnie, o której dzisiaj mówimy, jak i kontynuacja muchy Kronenberga ma ambicję stać się taką jakby niekonsekwencją, ale ma ambicję stać się rzeczywiście taką logiczną, logicznym rozwiązaniem, logiczną ciągłością pierwszej części. Mówię o Return of the Fly i Fly 2, taki miał tytuł chyba tej, tej, tej wersji kolejnej Kronenberga. Nie chcę już wchodzić w szczegóły, bo jakby opowiadać o samych fabułach tych wszystkich filmów, natomiast ważne jest chyba to, że zarówno ta część Neumana, jak i wersja Cronenberga odniosła duży sukces i spowodowała, że te filmy doczekały się kontynuacji. Także Fox zarobił jakby na jednym pomyśle, który został wykupiony właśnie w latach 50. dwa razy. Dwa razy od, od, odgrzano te kotlety i dwa razy to się sprawdziło. Zupełnie inaczej, bo trudno uznać film Kronenberga za remake tego filmu, raczej za nową wersję, mhm. ale jakby powtarzam to, że dwukrotnie zarówno komercyjnie, jak i możemy chyba powiedzieć y, artystycznie te filmy są spełnione. To znaczy, no, zwłaszcza mówimy o Kronenbergu, prawda? Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że to jest film, który powstał w latach 80., a wówczas popularnością cieszył się zupełnie inny typ kina. Panowało kino nowej przygody, raczej taka banalna niezbyt... Nie, nie mówię tutaj, nie chcę wartościować, ale to yy, yy, rozrywka, która specjalnie nie angażuje naszych szarych komórek. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. E, tak, tak. Która tak, tak, jest oczywiście. przyjemna, którą bardzo lubię, bo jestem fanem wszystkich części Indiana Jones, tak samo jak, jak Star Wars. A wówczas filmy z tego, tego nurtu właśnie panowały na ekranach. A film Kronberga jest inny. Oczywiście jest efekt, efektowny, bardzo jest w nim może nie, nie tyle szybka akcja, ale bardzo intrygu, intrygująca fabuła, ale który wskrywa właśnie w sobie poważne dość treści. Aczkolwiek jest to rzeczywiście naj, najbardziej komercyjny film Davida Kronberga. Myślę, dopowiem tylko to, do, o czym mówiłeś yy, a propos lat 80.. Wczoraj miałem okazję zobaczyć fragment na tcm Mad Maxa dwójki, i, i, i tak, przyznaję, jest to bardzo efektowny film, fajnie się to ogląda, ale on jest strasznie głupi. <głupia> Pamiętam go jeszcze z dzieciństwa, gdzie oglądałem go na VHS-ie wczoraj tak kawałek sobie przypomniałem, no nie, nie byłem w stanie oglądać za długo, no bo jest durnowaty, ale rzeczywiście zrobiony bardzo efektownie, naprawdę fajne kino, sensacyjne, znaczy dużo się dzieje yy, i to przeróżnych rzeczy, pościgów, y, trochę jest goro, obcinania palców, krzyków jakichś hardkorowych, no jest, jest ostro, to tak na marginesie. Pomów mi jeszcze dwie, dwie rzeczy, ja powiem szybko, czy chyba, że coś jeszcze też na temat y, The yeah, Fly yeah, yeah. I, i ja szybko opowiem na temat wydania. Mamy wydanie, jak powiedziałem, muchy, które zostało przygotowane głównie dla ukazania filmu Cronenberga, ponieważ już teraz liczę wszystkie płyty, ile tutaj jest. Raz, dwa, trzy, sześć płyt chyba. Tak, i mamy tutaj muchę Cronenberga plus płyta dodatkowa z dodatkami, znaczy płyta bonusowa. Mamy drugą część Muchy i do niej również jest płyta bonusowa. i Jako bonusy na trzech płytach jest właśnie The Fly z 1958 roku, Return of the Fly i Curse of the Fly. Czyli to jest sześciopłytowe wydanie, i ono zostało tak przygotowane, że do, do tego do takiego pakietu DVD w, te, ten pakiet DVD włożono do tej kapsuły takiej <śmiech> przygotowano plastikową kapsułę z filmu Cronenberga jest to, jest to taki, taki model tej kapsuły i na tej kapsule jest taki hologram, gdzie jak się patrzy z jednej strony to widzimy gołego, go, go, go, go, przepraszam, gołego goldbluma, bo nie goluma a jak patrzymy z drugiej strony to widzimy mutanta muchę i to, to jest atrakcja edytorska tego wydania, ale rzeczywiście to jest takie no, skończone wydanie Foxa, bo są tu wszystkie części y, Muchy. Chyba jednak z atrakcją postawione tu jest na film Cronenberga, ale fajne jest to, że, że ja akurat przy okazji mogłem zobaczyć film te wcześniejsze, czy my mogliśmy zobaczyć. I, I dlatego mówię, że można było to przeoczyć, no bo na, wiesz, to jest, to jest The Fly po prostu i, i, i cały design to jest, to jest ta Mucha Kronenberga mówi o wydaniu tym edytorskim. Gdzieś tam, wiesz, pod, pod tymi wszystkimi płytami jest yy, ta zakładka z tą muchą z 1958 roku. Nie wiem, czy to jest w ogóle do dostania teraz, bo to, to wydanie wyszło w 2006 roku. I to tyle. Yy, obraz, nie wiem, co, co sądzisz o, o, tym, o tej wersji, którą mamy. Ja miałem takie czasami wrażenie, to jest inkolorowy warto powiedzieć, Fox Foxconnach na wysokości zadania. Mamy tutaj duży format Cinemascope, mamy kolor i wydaje mi się, że to wygląda ok, natomiast obraz, sami, sama jakość obrazu przypomina mi troszeczkę y, takie właśnie filmy, które oglądam czasami na TCM to znaczy nie jest to super y, jakość jest obrazu przyzwoicie halo? tak, tak, tak, jest przyzwoicie druga część, Curse of the Fly jest czarno-biała, podobnie jak Curse of the Fly to są filmy czarno-białe, ale jednak w, w, w, w, w, w, w, w, w Cinemaskopie tylko chyba kończymy powoli. Tak, chyba kończymy. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli, co się będzie działo w przyszłym epizodzie, a przede wszystkim, żebyśmy je usprawiedliwili, bo na jakiś czas będziemy znikać w lipcu i w sierpniu, to znaczy będziemy mieli nie, przerwy. Nie na jakiś czas będziemy znikać, tylko po prostu znikniemy. Tak, ze względów wakacyjnych będziemy się przemieszczać, będziemy odpoczywać, będziemy bywać na festiwalach, w związku z tym proszę nam wybaczyć, pewnie wy też wypoczywacie, że będzie nas trochę mniej pokaże się jeszcze specjalne wydanie po 20 lipca specjalne wydanie z sklepiku z horrorami będzie ono dotyczyło będzie ono dotyczyło Wojny audycji światów. tak, Orsona Willesa Wojna Światów zaprezentujemy oryginalną, bez skrótów rewelacyjną audycję Orsona Willesa warto to tego posłuchać, chociaż jest to w wersji angielskiej. Proszę się nie bać, bo my zrobimy taki wstęp krótki do tego, po polsku oczywiście. Mówię, że warto to poznać, bo jest to jedno chyba z największych wydarzeń radiowych, jeśli nie największe wydarzenie radiowe w historii radia. I w ogóle coś, co zaważyło na, na, na, na karierze Orsona Walesa. Więc zapraszamy do tego, a później już będziemy wracać bardziej systematycznie, gdzieś tak po 10 sierpnia. Tak, Tak, to na razie się żegnamy, wracamy. Tak połowie sierpnia z nowymi odcinkami podcastu Sklepik z Wallerami, a w międzyczasie atrakcja międzyczasie... minął Jacek. Tak, tak. Orson Welles i Wojna Światów. Czekajcie na to. Do usłyszenia, Patryku. Do usłyszenia.